Ostatnio tutaj rozważając księgę sędziów, przyglądaliśmy się, jak to Bóg wysłał Gedeona do obozu Migieńczyków, i tam pozwolił mu usłyszeć rozmowę między dwoma żołnierzami, z których jeden miał dziwny sen, a drugi od razu dał jego wykład. I jak pamiętacie, ten sen zapowiadał zwycięstwo Gedeona nad tą olbrzymią armią Midianitów czy Midianczyków. Gedeon, jak pamiętacie, został z trzystoma swoimi żołnierzami. Midianieczycy mieli. 135 tysięcy. A jednak Bóg zamierzał rzeczywiście wydać Migieńczyków w ręce Gedeona i jego 300 mężów. I czytamy w wierszu 15, że gdy Gedeon usłyszał opowiadanie tego snu i jego wykład, oddał cześć Bogu. Potem Powrócił do obozu izraelskiego i rozkazał Stańcie, gdyż Pan wydał w wasze ręce obóz milieńczyków. Potem podzielił tych trzystu mężów na 3 chówce, Kazał im wszystkim wziąć do rąk trąby i puste dzbany oraz pochodnie do środka dzbanów. I rzekł do nich Patrzcie na mnie I róbcie to, co ja robię Oto ja pójdę na sam skraj obozu Co ja robić będę To i wy róbcie Gdy zadmę w trąbę Ja i wszyscy, którzy są ze mną wtedy i wy zadmijcie w trąby Wokół całego obozu i zawołajcie, za Pana i za Gedeona. Gdy tedy Gedeon wraz ze stu mężami, którzy byli z nim, dotarł na skraj obozu, na początku środkowej Straży Nocnej, a właśnie rozstawiano straże zadeli w trąby i rozbili dzbany, które mieli w rękach. Wtedy Wtem, przepraszam, zadeły w trąby trzy chówce i potłukli dzbany, Pochwycili w swoje lewe ręce pochodnie, a w prawe ręce trąby, aby zatrąbić i zawołali miecz dla Pana i dla Gedeona. Lecz zatrzymali się wszyscy tam, gdzie stali wokół obozu. W obozie zaś wszyscy biegali wokoło. Krzyczeli i uciekali. Gdy zaś zadeło owych 300 trąb, Pan sprawił, że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucił się obóz do ucieczki aż do Bet-Szyta w kierunku Serera, aż do krańca Abel-Mechola koło Tabat. Skrzyknęli się tedy mężowi Izraelscy z plemion Naftalego, Aszera I całego plemienia Manasesa I puścili się w pogoń Za Midiańczykami Wtedy Gedeon posłał Gąców poprzez całe pogórze Efraimskie z rozkazem Stąpcie, aby zabiec Drogę Midiańczykom I odetnijcie im dostęp do wód Aż do bet Nad Jordanem Skrzyknęli się wtedy wszyscy mężowie Efraimscy i odcięli dostęp do wód aż do Belbara nad Jordanem. Wzięli wtedy do niewoli dwóch książąt miliańskich Oreba i Zeba. Oreba zabili na skalę Oreba, a Zeba zabili przytłoczni Zeba i gonili milieńczyków, a głowę Oreba i Zeba przynieśli do Gedeona na tamten brzeg Jordanu. A Więc tu mamy kolejną część tej historii Gedeona i jego niezwykłego zwycięstwa. Jak widzieliśmy w wierszu 15, kiedy Gedeon usłyszał to opowiadanie tego snu i jego wykład, oddał cześć Bogu i myślę sobie, że kiedy stajemy przed bitwą kiedy stajemy przed jakimś wielkim wyzwaniem to najlepsze co możemy zrobić uświęcić czas żeby oddać cześć Bogu oddać Mu chwałę najlepszym przygotowaniem do każdej bitwy naszego życia jest uświadomienie sobie, że Bóg jest Panem. Że On jest tym, który rządzi. On jest tym, który jednym daje zwycięstwa, a drugim klęska. Że to ostatecznie od Niego zależą moje własne losy, moje rodziny, zboru, miasta. Jemu należy się chwała i cześć. I zawsze, jakkolwiek sprawy mogą wyglądać tak jak tutaj, przerastające nasze możliwości i może nam się wydawać, że nie ma przed nami żadnej przyszłości i tutaj nie ma szans, żeby cokolwiek zrobić dobrze jest oddać Bogu chwałę Tak jak tutaj oglądaliśmy te slajdy z Indii i tą tragiczną sytuację i tak myślałem o tych słowach, które tam były zapisane że wielu z tych ludzi po tych wszystkich doświadczeniach, po tych wszystkich cierpieniach trudno jest im myśleć o swojej przyszłości i po ludzku rzecz biorąc, rzeczywiście tak jest. Stracili swoje domy, niektórzy z nich stracili rodzinę, stali ograbieni ze wszystkiego, przepędzeni, mieszkając gdzieś w lesie. Po ludzku rzecz biorąc, no, czego mogą się spodziewać? Czy mogą się spodziewać, że nagle tamci ich przyjmą z otwartymi ramionami, że ich przeproszą, że pomogą im odbudować domy? To no, się czegoś takiego spodziewać. A jednak... Nawet w takich sytuacjach Słowo Boże mówi, abyśmy dziękowali. Abyśmy w każdych okolicznościach, w jakich jesteśmy, dziękowali Bogu. Żebyśmy Go czcili, żebyśmy Go wielbili, wiedząc, że On we wszystkim współdziała ku Dobremu z tymi, którzy go miną. Jest to trudne. To nie jest łatwe. Nie jest to łatwe to powiedzieć tutaj stojąc. Dużo trudniej było mi to powiedzieć tam, stojąc przed nimi. Ale wiem, że taka jest biblina zasada. Że takie jest Boże wezwanie aby w każdej sytuacji najbardziej trudnej, najbardziej bolesnej najbardziej wydającej się, nie mającej przyszłości oddać Bogu chwałę oddać Bogu cześć uwielbić Go i oddać się w Jego ręce wyznając, że On wszystko może Gedeon zachęcony tym snem jego wykładem wraca do obozu dzieli swoich mężów na trzy chówce o sto osób i rozdaje im trąby, czy raczej rogi i puste dzbany i pochodnie do środka dzbanów. I znowu próbuję sobie wyobrazić, że, że stoję tam, w jednym, jestem w jednym z tych żołnierzy i mój Gedeon, mój, mój generał Gedeon odprawił już do domu prawie całe wojsko zostało nas 300 i on teraz przychodzi i mówi Bóg, Pan wydał w Wasze ręce obóz milieńczyków patrzę na te 135 tysięcy do linie, patrzę na naszą grupkę 300. Ja on mówi, bierzcie puste dzbany, które tam zostały pojedzeni, które tam ci nie zostawili, zostawili, którzy odeszli. Weźcie pochodni, włóżcie je do środka. I weźcie rogi. Idziemy. Trzeba być człowiekiem wiary, żeby pójść za takim generałem. I trzeba mieć wiarę w Boga, że tutaj po prostu trzeba oczekiwać cudu. Normalny generał nie wydaje takich poleceń. Normalny generał nie podaje takich rozkazów. To nie jest coś, czego żołnierz oczekiwałby od swojego generała. Oczekiwałby jakiegoś, jakiegoś planu, jakiejś strategii, tutaj, jakiejś zasadzki. Teraz no, co, coś takiego zróbmy, żeby tutaj to jakoś miało to ręce i nogi po ludzku rzecz biorąc. Żeby to miało jakieś logiczne wyjaśnienie, że coś tutaj zrobimy. A tutaj on mówi, bierzecie dzbany, bierzecie pochodnie do dzbanów, bierzecie rogi i róbcie to, co ja robię. że Gedeon nie dał im instrukcji, nie powiedział idźcie, ja tutaj będę stał i będę patrzył, jak tam wam pójdzie Co niektórzy mówią rób to, co ci mówię Gedeon mówi róbcie to, co ja będę robił i tutaj też myślę że jest dobrym przykładem przywództwa dla każdego z nas Przywódcy, który nie wydaje tylko rozkazów i poleceń i dyrektyw, ale przywódcy, który idzie z tymi, którym przewodzi. Który nie siedzi gdzieś sobie w bezpiecznym miejscu i nie mówi innym, co mają robić, ale staje na czele i sam swoją obecnością i swoim działaniem jest źródłem zachęty i otuchy dla tych, którzy, myślę, że daleko bardziej bali się niż Gedeon w tej całej sytuacji. Kiedy on mówi, chodźcie, idźcie za mną i róbcie to, co ja będę robił. I wiecie, coś takiego jest, jest kiedy, kiedy mamy przy sobie takich ludzi, albo kiedy sami przyjmujemy taką postawę, to jest daleko, daleko, daleko większą i mocniejszą zachętą dla drugiego, niż nasze najlepsze wyjaśnienia i nasze najlepsze słowa. kiedy my po prostu, wiecie, pozostajemy i nie idziemy z nimi. Jeśli chcemy kogoś czegoś nauczyć, jeśli chcemy kogoś do czegoś przygotować, zawsze poświęćmy czas, żeby być z tą osobą, żeby pokazać, jak to się robi, żeby samemu być przykładem najpierw, zanim poślemy ją i powiemy teraz, drogi bracie, droga siostro, Zajmij się tym czy tamtym. Oczywiście nie wszyscy jesteśmy przygotowani sami. ktoś Kto go do czegoś posyłam może być lepiej do nas, od nas przygotowany do jakichś za, zadań. Ale generalnie jako zasada, myślę, że Gedeon tutaj daje nam dobry, dobry wzorzec przywództwa. Przywódcy, który idzie i mówi, róbcie to, co ja robię. Zresztą apostoł Paweł, jak wiecie, podobnie mówi, bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Więc apostoł Paweł nie bał się skazać na swoje życie i na swoje postępowanie. Aby pokazać je innym wierzącym jako wzorzec chrześcijańskiego życia. I ta pozostała część tutaj tego y, zwycięstwa zawiera w sobie taki element y, jedności tego zastępu: że oni postępowali dokładnie według wskazówek Gedeona, i że wszyscy oni robili dokładnie to samo. Kiedy Gedeon zadał w trąbę, oni wszyscy przyłożyli swoje rogi, trąby i w nie zadeli. Kiedy Gedeon krzyknął, miecz Pana i Gedeona, oni wszyscy za nim krzyknęli. Kiedy rozbił swój dzban, oni wszyscy rozbili. I tutaj znowu widzę taki element, który bardzo Bogu się podoba, który bardzo Bogu jest miły. Element jedności w Kościele element wspólnego działania. Działania, w którym, wiecie, nie każdy z nas robi po swojemu, nie każdy tak, jak jemu się podoba, tak, jak jemu jest wygodnie, ale rozumiemy, że Bóg nas w Kościele uczynił innymi, nie jesteśmy tacy sami, nie mamy być tacy sami, ale działamy w jednym celu. I naszym zadaniem nie jest wykazywać się swoim indywidualizmem, wykazywać się tutaj swoimi jakimiś tylko wyjątkowymi możliwościami, ale na, kiedy jesteśmy w Kościele, Bóg oczekuję, że będziemy jednym ciałem. Że będziemy jednym organizmem, którym jedni drugich wspieramy, którym jedni drugich wspomagamy. Kiedy stanowimy razem jakąś jedną całość. I to ma przełożenie na jakieś takie drobne rzeczy, nawet w trakcie nabożeństwa. Że czasami yy, proszę Was, abyście wszyscy wstali. Czy żebyśmy uklęknęli. I wiem, że to może z jednej strony tak wyglądać, że taki jest schemat i że to jest taki jakiś taki skostniały wzorzec, że teraz wszyscy wstają, wszyscy siadają, wszyscy klękają. Można to z tej strony popatrzeć i z pewnością tak może się stać. Ale z drugiej strony, myślę sobie, to też jest swego rodzaju elementem naszej jedności, naszej wspólnoty. Że kiedy jestem w domu sami i Boga, to uwielbiam Go tak, jak ja chcę, czy klękając, czy siadając, czy wstając, czy jakkolwiek to robimy, chodząc w kółko po pokoju, Natomiast kiedy jesteśmy tutaj razem, chcemy coś razem uczynić. Chcemy coś w jedności uczynić. To jest taki banalny, drobny element, w którym wyrażamy naszą jedność. Co wcale nie oznacza, że ktoś się źle czuje, że w tym czasie nie może usiąść. Czy tak jak ja często, kiedy później głoszę kazanie, yy, chociaż sam mówię, wstańmy, to potem sam się jadam, yy, żeby później móc to stać przed Wami. Yy. Więc yy, nie chodzi o to, żeby teraz z tego zrobić jakiś taki sztywny schemat, wiecie, o którego nikt się nie może nigdy wyłamać. Ktoś pragnie uklęknąć, czy pragnie... Yy, coś faktycznie do czegoś Duch Boży go pobudza, żeby w trakcie tego czasu coś, coś zrobić, to nie o to chodzi, żeby teraz, wiecie, zamknąć to w jakieś takie sztywne ramy, w którym, gdzie nie ma żadnego ruchu na boki. Ale z drugiej strony myślę, że jest to też taki, taki dobry element, w którym my po prostu razem coś robimy. To tak jak jest napisane w dziejach apostolskich, kiedy tam apostołowie wrócili, że oni jednym głosem zawołali do Boga. I czytamy, że było u nich jedno serce. I Słowo Boże też nas w wielu miejscach zachęca do jedności. I to są, wiecie, takie, mówię, jakieś drobne elementy, o których teraz mówię. Są dużo poważniejsze sprawy. Ale ważne jest, żebyśmy my sami, wiecie, jeżeli mamy ochotę na zrobienie czegoś innego, zastanowili się, dlaczego. Czy dlatego, że rzeczywiście chcemy w ten sposób uczcić Boga i że tak nas duch Boży prowadzi, czy po prostu jakoś taką chcemy, że nie chcemy się poddać tej takiej jak wszyscy razem, czy po prostu chcemy, chcemy być sobą, chcemy być wolni, nie chcemy, żeby nas, ktokolwiek do czegoś tam mówił, że teraz mamy klękać, teraz mamy wstawać, czy coś takiego. Mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumiecie, że tutaj nie próbuję jakoś forsować jakiegoś dyktatorstwa, czy czegoś takiego. Daleki jestem od tego. Ale w dzisiejszym indywidualistycznym świecie niewielu ludzi w Kościele rozumie że nie jesteśmy w kościele jakimiś odrębnymi jednostkami ale takie słowo Boże mówi jesteśmy ściśle zespojeni ze sobą że albo siebie budujemy albo siebie zachęcamy albo sobie pomagamy albo jedni dla drugich jesteśmy wsparciem i błogosławieństwem albo wnosimy jakieś zepsucie wnosimy jakieś zniechęcenie jesteśmy zgorszeniem jesteśmy osłabieniem Jesteśmy ludźmi, którzy nie przyczyniają się do tego wzrostu, do którego Bóg nas w tej jedności powołał. I to oczywiście jest temat sam w sobie, na który nie należałoby dużo więcej powiedzieć, a to tylko tak tutaj w tych wstępnych swoich uwagach dotyczących tego fragmentu pokazujemy takie różne elementy, zanim przejdziemy, że tak powiem, do serca tego naszego dzisiejszego rozważania. W wierszu 21 i 22 widzimy panikę, jaka zapanowała w obozie migieńczyków po tym, kiedy oni zgodnie z nakazem Gedeona rozbili dzbany, zadali w trąby, wydali ten bojowy okrzyk. Jak już widzieliśmy w trakcie tego snu, i jego wykładu, Bóg już włożył strach w ich serca i tak sobie tylko znowu próbuję wyobrazić czego oni się pali w tym Gedeonie co było takiego, wiecie, co wzbudziło w nich takie lęki, taką panikę oni byli tam w dolinie Gedeon był ze swoimi żołnierzami na zboczu, w zgórzach. I najprawdopodobniej jedni drugich mogli cią ciągle obserwować. I ci w tym obozie mignieńczyków y, widzieli te 30 najpierw dwa tysiące, które zgromadziły się wokół GDO. A potem patrzą, a tam odchodzi, dwie trzecie odchodzą. I widzą, zostało 10 tysięcy. Nie wiem, czy tam liczyli, ale wcieli tą gromadę, tak? jaka ta została tam. I potem patrzą i ta ta gromada dziś odchodzi. I ci mignieńczycy siedzą w tym obozie i myślą sobie, co są grane tutaj? Co oni tam zarabiają na tym wzgórzu? Co, co oni tutaj myślą zrobić? Czyli być może może jakąś płatkę szykują, może gdzieś tam oni się wycofują, aby co, a wiesz, a może poszli po innych jeszcze, żeby innych zgromadzić. Nie, co tam było w ich głowach, ale tak sobie tylko się próbuję wyobrazić, co tam musiało się dziać w ich sercach, skoro kiedy później Gedeon przed nocy, to tamten od razu mówi, nic innego, jak tylko miecz Gedeona od razu miał w sercu to. Musieli myśleć o tym, co tam patrzyli, co tam się działo. on nie był kimś znaczącym. Nie był jakimś wielkim, nie miał jakiegoś wielkiego imienia. Wielu rzeczy wielkich nie dokonał. Jedyne, co tam wcześniej widzieliśmy, ten obóz, ten, ten, ten, ten ołtarz Baala zniszczył. To było wszystko. On nie miał jakiejś przeszłości wielkiej militarnej, ani czego takiego. A jednak tutaj widzimy, że w ich sercach jest strach, jest lęk. Zobaczcie, jak Bóg działa. Coś, co w oczach Izraelitów wydawałoby się yy, przyczynić się do yy, tego, że tamci w obozie zupełnie wiecie, będą się tam nic, niczego się nie będą bać. Oni patrzą na to, co się dzieje i w ich sercach strach się rodzi. Oczywiście to Bóg wkłada ten strach w ich serca. To Bóg zabrał ten strach z serca Gedeona, czy coraz mniej tego strachu tam jest, a coraz więcej w sercach tych przeciwników. I tak słowo Bożne mówi. Bezbożny nie ma pokoju i ucieka, kiedy go nikt nie goni. Żyje w lęku, żyje w obawie. Tutaj ten strach bezbożności zaczyna przenikać obóz Migieńczyków. Kiedy jest, jest ta zmiana tej nocnej straży i ci żołnierze otaczają ten obóz Gedeona i większość obozu Migieńczyków jest pogrążona w głębokim śnie. I teraz nagle słyszą jakiś hałas rozbijanych dzbanów, wiecie, dookoła obozu. Wychodzą z tych swoich namiotów yy, półśpiący, a tutaj trz, pełno dookoła tych, znaczy pełno, trzysta, tych pochodni się bali, tak? I krzyczą miecz dla Pana i dla Gedeona, tak? Słyszą jakieś oczy, nie wiem, czy oni to rozumieją, czy nie, w kamarze jakiś, jakiś krzyk słyszą. I teraz, co oni sobie myślą? Po pierwsze, to było nienormalne, żeby prowadzić wojnę w nocy. W tamtych czasach była rzadkość, że ktokolwiek prowadził jakąś taką walkę na taką wielką skalę w nocy. Normalnie tego typu wielkie bitwy toczyły się w dzień. Ktoś to coś, wiecie, pandyci mogli kogoś napaść w nocy, ale nie taka armia. Natomiast, jeśli widzieli pochodnie, to mogli spodziewać się, że za tą pochodnią stoi cały batalion żołnierzy. Normalnie, kiedy jeśli, jeśli szły jakieś zastępy w czasie, kiedy marsz, był marsz wojsk w nocy, nieśli pochodni, to nie było tak, że każdy żołnierz nie już pochodnie. Nieśli jeden pochodnie, a za nim mogło nawet być tysiąc. I ten jeden tylko pokazywał drogę, wszyscy widzieli tam gdzieś sprzod, jakiś świat. I po prostu maszerowali za tym jednym, który niósł pochodnie w tych swoich tam szeregach. A to mówię, nie wiedzieli, ilu ich jest. Widzieli te pochodnie dookoła i myślę, że spodziewali się, że tam po prostu całe zastępy za nim nie wiadomo, ile tam jeszcze jest czytamy, że zaczęli krzyczeć, biegać. Wśród tych Midianczyków były różne nacje. To nie był tylko jeden naród. I wielu z nich nie mówiło zupełnie innymi językami. I teraz sobie wyobraźcie taką sytuację. Boicie się, że coś tutaj się dzieje. Że ten coś Gedeon, coś tu kombinuje. Jakaś zasadka, jakaś pułapka się szykuje. Coś tu się dzieje. Jest środek nocy. Jest huk banów, Jest krzyk pochodnie. I wszyscy wokół biegają jak szaleni. To każdy za swój miecz i kto tylko do niego leciał, to myślał, że to może już armia Gedona tu do obozu wtargła i, i walczą I jeden drugiego zaczęli rzeź między sobą. A tam ci stali tylko na górze, z tymi pochodiami. Nie Ruszali się, tylko stali. Krzyczeli, czy trąbili, trąbili w, te, w te trąby, w te rogi. I tak jak wiesz 22 mówi, Pan sprawił. Pan to wszystko sprawił nie to, że tutaj Gedeon ma jakieś nagle olśnienie, wiecie, jakiś cudowny plan czy coś takiego Gedeon tutaj postąpił nie wiemy, czy to tak Bóg mu dokładnie nakazał tak postąpić to sam on na taki pomysł wpadł to w tym w całym fragmencie nie wiemy dokładnie pewne jest to że to Pan sprawił że jeden raził drugiego mieczem w całym obozie i rzucili się do ucieczki Bóg użył tych 300 strąbami z banami i z pochodniami, aby całą tą olbrzymią armię Midianitów pokonać. I widzimy, że w czasie ich ucieczki Gedeon wzywa po pomoc do tych innych plemion i tam ci ruszają na pomoc i dopadają ich łącznie z tymi dwoma księ księciami miliańskimi Orebem, którego imię znaczy Kruk i zebem, którego imię znaczy wilk I obu tych Zabijają Jednego na skale Albo na zboczu Oreba Drugiego przy tłoczni Zeba I ciekawe jest czy te miejsca otrzymały te nazwy teraz, gdy ich zabili tam i na tę okazję im odczyta, nadano takie imiona. Czy też już wcześniej one nosiły takie imiona. Czy tamci przypadkiem już wcześniej nazwali to jest skała, to jest moja skała, kruka, a ten mówi to jest tłocznia, wilka, bo oni tam już wiecie, 7 lat zjeżdżali się, tak? I już tam zagarnęli, już sobie być może jakieś tam pobudowali swoje i teraz w tych miejscach ich śmierć spotkała. tyle jeśli chodzi o taki obraz tej historii że tak powiem jak sobie to wyobrażam jak to tutaj możemy sobie wyobrażać ale wszelkie tego typu historie dobrze jest żebyśmy się zawsze nad nimi zatrzymali i dobrze jest abyśmy szukali w nich głębszych praktycznych lekcji i taka najbardziej oczywista tutaj lekcja, o której też ostatnio tutaj mówiliśmy już jest to, że Bóg nie jest ograniczony naszymi zasobami że Bóg nie potrzebuje jakichś wielkich środków i wielkich zasobów, aby dokonać swoich dzieł. My dzisiaj coraz bardziej żyjemy w takim świecie, który nam mówi, że bez tego czy bez tamtego nie możemy sobie poradzić i że nie, nie ma szans na sukces i i nawet w kościele niektórym się wydaje, że, no, że, że musi być ten, ten, ten komputer, i musi być ten rzutnik, i to pieniądze elektryczne, i tak dalej. I to wszystko są dobre rzeczy. To ja nie mówię, że to nie jest, nie jest przydatne i niepotrzebne, ale wcale nie musi tego być. Wcale nie musi tego być. Pierwszy kościół nie miał nic z tego. Nie mieli ani laptopa, ani jednego w całym kościele. Ani rzutnika multimedialnego. ani nawet zboru nie mieli, żadnego budynku zborowego nie mieli. Nie mieli nic. Poza sercami pełnymi Ducha Świętego i wiary. Zobaczcie, jak wiele z uczynili. My dzisiaj możemy mieć wiele z tych różnych takich gadżetów i tych różnych fajnych rzeczy, i możemy pantomimy organizować, i koncerty, i przeróżne takie, wiecie, różne rzeczy, no, które y, y, wydają się być dzisiaj środkami, narzędziami, i ja wierzę, że Bóg się nimi posługuje ale z pewnością nie dajmy sobie wmówić tego, że Bóg jest do nich ograniczony, że, że bez nich Bóg się nie poradzi, że jak już nie zrobimy tego, czy tamtego, czy jak nie kupimy sobie czegoś takiego, czy coś tutaj nie wstawimy, no to to już nie będzie tak dobrze się to układało. Ja, Bóg w ogóle nie jest zależny od takich rzeczy. One nam są potrzebne i nam się przydają i nam jest łatwiej dzięki nim, ale Pan Bóg nie jest ograniczony do tych gadżetów. Bóg nie potrzebował tam yy, ani czołgu, ani jakiegoś jakieś armaty, ani niczego takiego, żeby sobie poradzić. Bóg posłużył się glinianymi dzbankami i pochodniami i trąbami, i prostymi rogami, rzeczami, które były, były tanie, były proste, były czymś, co, co było w posiadaniu dalekich biedaków. Bóg takimi rzeczami się posłużył. I wiedzmy, że i dzisiaj Bóg się nie zmienił. Bóg dzisiaj jest w stanie i posługuje się najdrobniejszymi, najpanalniejszymi rzeczami. Też w naszym życiu nie oczekuje, że my będziemy wyposażeni we wszystko, zanim zacznie nas używać. Ale jest w stanie posłużyć się nami, używać nas z tym, co dzisiaj mamy. I najczęściej, kiedy Bóg powoływał kogoś i kiedy wzywał kogoś do jakiegoś dzieła, to zawsze mówi... To co masz? To co masz? Pamiętacie do Mojżesza, jak go powołał. Mojżesz, ja nic nie mam, ja się nie daje, ale co masz w ręce? Laskę pasterską. No to dawaj. To tą laskę będziemy używać? Bóg nie, jest, nie potrzebuje, nie wiadomo czego. Laska mu wystarczy. Kij wystrugał sobie i takim tym kijem wiecie, jak pokazał, coś się działo, nie? Dlatego, że Bóg postanowił użyć tego prostego kija. A więc. To tak znowu tak, taka jedna z takich tutaj, myślę, ważnych lekcji, którą żebyśmy sobie wzięli do serca, że jeśli coś do czegoś Bóg nas powołuje, jeśli Bóg nas do czegoś wzywa, to nie zaczynajmy od tego, czy, czy my mamy odpowiednie środki, czy mam... Pierwsza rzecz to jest taka, czy Bóg mnie faktycznie do tego powołuje. Czy to jest coś, co rzeczywiście mam robić. Jeśli masz to robić, to nie bój się. Nie zabraknie Ci. Ani pieniędzy, ani zdrowia, ani pomocy od ludzi, ani niczego innego. Jeśli tylko Bóg Cię do tego powołał, to On ma wszelkie środki potrzebne do tego. A może posłużyć się rzeczami, które Tobie się może wydawać, że Ty potrzebujesz tego tego, a Bóg w ogóle nie uważa, że tego potrzebujesz. Bóg się posłuży czymś zupełnie innym, żeby Cię zawstydzić i żebyś swoje linie uwielbić, a nie żebyśmy my się pysznili, że to my naszymi możliwościami, działaniami, żeśmy to czy tam to wskurali. A teraz przechodzimy do sedna sprawy w końcu. Otwórzmy drugi list do Koryntian i przeczytajmy kilka wierszy z czwartego rozdziału, który, jak wierzę, apostoł Paweł napisał pod natchnieniem Bożego Ducha, mając w pamięci te wydarzenia, które się, rozegrały się w księdze sędziów. Oczywiście, kiedy czytamy te różne starotestamentowe wydarzenia, staramy się w nich doszukać jakichś głębszych praw, Staramy się doszukać w nich jakiejś więcej treści niż tylko historycznej. I tak jest zresztą napisane, apostoł Paweł napisał, że te wszystkie rzeczy zostały napisane do naszego pouczenia, do naszego pocieszenia. Zostały nam dane jako obrazy pewnych duchowych prawd. I Tutaj trzeba oczywiście wielkiej ostrożności, żeby, wiecie, nie próbować zobaczyć wszystkiego we wszystkim i jakichś niestworzonych rzeczy. Nie, nie wymyślać, jeśli to nie ma poparcia gdzieś indziej w Słowie Bożym, jasno i wyraźnie napisane. Jak wiecie, ja jestem daleki od tego, żeby teraz jakoś alegoryzować Pismo i doszukiwać się jakichś nie wiadomo jakich symboli w różnych wydarzeniach i znaczeniach, jeśli one nie mają jasnego pewnego wykładu w innych miejscach pisma. Napisane jest, że niechaj każda sprawa opiera się na zeznaniu dwóch albo trzech świadków. I dobrze jest, jeśli faktycznie szukamy jakiejś alegorii, szukamy jakiejś analogii, to bądźmy pewni, że nie są to jakieś nasze wysane z palca wydumania, ani też innych elokwentnych kaznodziejów, ale upewnijmy się, że te alegorie mają mocne oparcie w Słowie Bożym że rzeczywiście nie jest to coś, co ktoś bierze na podstawie jakiegoś jednego wiersza czy jakiegoś jednego miejsca i wymyśla rzeczy, których Pismo w ogóle nie mówi w innych miejscach, ale że to zasadza się na tym, co Słowo Boże mówi. I tak też wierzę że jest z tym fragmentem, że jeśli chcemy dostrzec te lekcje, które są tam zawarte, możemy śmiało przeczytać ten fragment z listu do Koryntian i w nim tutaj zobaczyć swego rodzaju duchowe wyjaśnienie, duchową interpretację tej prawdy, która tam jest zawarta. Przeczytajmy drugi list do Koryntian od pierwszego do jedenastego wiersza apostoł Paweł pisze mając tę służbę, która nam została poruczona drugi list do Koryntian czwarty rozdział mając tę służbę, która nam została poruczona z miłosierdzia nie upadamy na duchu lecz wyrzekliśmy się tego co ludzie wstydliwie ukrywają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 na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Tak wtedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. W tym fragmencie apostoł Paweł bierze ten obraz glinianych naczyń i skarbu, który jest ukryty w glinianych naczyniach tym skarbem tym światłem które jest ukryte w tych glinianych naczyniach jest życie i moc Pana Jezusa Chrystusa które są objawione w głoszeniu Ewangelii gliniane naczynia o których to apostoł Paweł mówi obrazują nasze doczesne człowieczeństwo naszą słabość i kruchość naszych ciał naszego życia w ciele i wszelkich naszych niedoskonałości i ułomności. I apostoł stwierdza, że ten skarb Chrystusa i ten skarb życia Chrystusa i mocy Chrystusa jest umieszczony w tych glinianych naczyniach naszego życia, naszych słabych ciał. Jak wiecie z tamtego fragmentu Pochodnie zastępu Gedeona Były ukryte Wewnątrz Glinianych naczyń, W tych pustych Glinianych dzbanach Ile dawały światła? Kiedy oni zbliżali się Tam do obozu mideńczyków Kiedy te pochodnie były ukryte w tych dzbanach Nie wiem czy one były zapalone tam czy nie jeśli, Nawet jeśli były zapalone Trudno mi sobie to wyobrazić. Ile dawały światła, będąc ukryte w tych dzbanach. Nie wiem. To no może przez, to, przez ten otwór trochę, trochę tego światła się wydobywało. Ale tak długo jak te pochodnie były w tych dzbanach, nie było ich za wiele widać. Dopiero kiedy dzbany zostały rozbite, wtedy to światło mogło zajaśnić. I apostoł Paweł tutaj mówi nam, że my jesteśmy glinianymi naczyniami i że w nas jest skarb życia Chrystusa i Jego mocy, które objawiają się w głoszeniu Ewangelii. I one są ukryte w glinianych naczyniach. Jeśli dobrze rozumiem tę analogię z tą historią Gedeona, to wierzę, że tutaj zarówno poprzedzający fragment, który przeczytaliśmy i następujący fragment, który przeczytaliśmy, mówi o skruszeniu tych naczyń. Mówi o tym jak te gliniane naczynia naszego życia Muszą być rozbite Aby to światło Ewangelii Aby to światło Chrystusa Jego życia mogło świecić jasno Tak długo jak jesteśmy Pełnymi naczyniami Tak długo jak nasze życie I my sami jesteśmy Pełnymi naczyniami To życie Chrystusa może być w nas Ale ono z pewnością się nie będzie manifestować Ono nie będzie widoczne na zewnątrz Ale kiedy nasze życie zostanie rozbite. I zaraz tym powiemy, co to znaczy, żebyśmy tego źle nieopatrzni nie rzucili. Kiedy Bóg skruszy te glimiane naczynia i my też przyczynimy się do tego, aby te zwane zostały rozbite, to światło może wyraźnie, jasno świecić. To, co poprzedza ten wiersz siódmy, mówi o tym, co do nas należy. O tym, jak my mamy rozbić nasze dzbany. Natomiast następujące wiersze, czyli od 8 do 11, pokazują jak Bóg kruszy te dzbany. Apostoł Paweł mówi, zawsze uciskani, ale nie jesteśmy pognębieni.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 To ja tak sam się tu rozpędzam Nie wiem czy to jest dobre miejsce Żeby ten przecinek postawić My, którzy żyjemy dla Jezusa Albo my, którzy żyjemy dla Jezusa Na śmierć wydawani bywamy Aby i życie Jezusa Na śmiertelnym ciele naszym Się ujawniło Oto Bóg poddał apostołów tym wszystkim doświadczeniom, tym próbom, tym uciskom, tym sytuacjom, w których byli zakłopotani, prześladowani, ciągle w miejscu zagrożenia jakoby umierania dla Chrystusa, aby w ten sposób życie Jezusa w nich się ujawniło. Wierzę, że Boża metoda się dzisiaj nie zmieniła w XXI wieku że Bóg nadal dzisiaj objawia to życie w Jezusa, życie Jezusa w tych, których poddaje tym różnym doświadczeniom, próbom i zmaganiom, przez które to gliniane naczynie pęka. I to gliniane naczynie przestaje być czymś, na czym człowiek pokłada ufność. To nasze życie na tej ziemi nie jest czymś, co stanowi dla nas największą wartość i czego najbardziej się trzymamy i co wokół czego chodzimy. Ale to nasze życie tutaj doczesne przestaje mieć dla nas znaczenie. Kiedy jesteśmy dość dotknięci, tak jak ci bracia i siostry, o których tu na początku mówiliśmy w Indiach. Jak jesteśmy wypędzeni z naszych domów, jak pozbawieni chleba na jutro. Jak dotknięci takimi doświadczeniami jestem przekonany, że dla tych ludzi w ich sercach jest pragnienie przyjdź Panie Jezusa, zabierz nas stąd. Oni nie pokładają w tym życiu nadziei. Oni nie mają w tym życiu jakiegoś oczekiwania, wiecie, zbudowania sobie tutaj czegokolwiek i zapewnienia sobie jakiejkolwiek przyszłości, emerytury i takich rzeczy. Ci ludzie w tej całej swojej nędzy i słabości mają tylko Boga. I mogą tylko na Nim polegać. I mogą tylko oczekiwać, że On się o nich zatroszczy. I On ochroni ich, On ich przeprowadzi. Nie mają nikogo, na kim mogliby się tutaj oprzeć jak tylko Boga i w takich ludziach ta moc Boża jest w stanie się manifestować w sposób, jaki nie jest w stanie manifestować się w tych, którzy mają oparcie w rzeczach tego świata mają oparcie w sobie samych, w swoich zdolnościach w swoich możliwościach, w swoich umiejętnościach mają jakieś zagwarantowane, wiecie, w tym świecie oparcie i naturalnym naszym za zachowaniem jest że my się na tych rzeczach opieramy, jeśli tu je mamy, prawda? no to, to kto by tego nie robił? by się tego wszystkiego pozbawiał samodzielnie. Jeżeli tutaj ktoś nam zapewnia pracę, zapewnia nam jakieś poczucie bezpieczeństwa i tak dalej, to z tego korzystamy. I czasami niestety korzystamy z tego w taki sposób, że te rzeczy stają się naszym swego rodzaju bożkiem. To znaczy, że my tak bardzo nie ufamy, że to Pan Bóg nas ochroni, jak to, że policja nas ochroni. To, że nie to, że Bóg nam da chleb pojutrzejszy, powszednie, który się modlimy, ale że my zapracujemy sobie na ten chleb poprzedni. I oczywiście musimy pracować i oczywiście dzięki Bogu za policję i tak dalej. Ale gdzie są nasze serca? Gdzie jest nasza ufność? Gdzie jest, gdzie jest źródło naszej ufności, naszej, naszego patrzenia w przyszłość? Czy jest właśnie w tych rzeczach doczesnych? Czy jest, na tych rzeczach się opieramy? Czego na wszystko w miarę dobrze się kładają, to mamy pokój w sercach, czujemy się dobrze? A kiedy coś w jakiejś sferze się zaczyna chwiać, to i my zaczynamy się wewnątrz chwiać? To nam pokazuje, gdzie jesteśmy, czego się trzyma, na czym się opieramy. I Bóg używa różnych doświadczeń. Niekoniecznie tak jak ci bracia w Indiach, będziemy poddani takim doświadczeniom. Niekoniecznie takim. Ale Bóg może dotknąć Twoje i moje życie chorobą. Bóg może sprawić, że Ty i ja ulegniemy wypadkowi. Bóg może sprawić, że stracimy pracę. Że w naszej rodzinie wydarzy się jakieś nieszczęście. Widzicie, kiedy przychodzą do nas te rzeczy, kiedy przychodzą te doświadczenia, nasza reakcja jest... Gdyby to można było jakoś się odmienić, co byś, gdyby tak można się było tego pozbyć, gdyby tak można było to od siebie odsunąć, gdyby tak można było jakoś... Boże, wyciąg mnie z tego! To jest nasza reakcja normalna. Tak reagujemy. My po prostu nie chcemy. Chcemy być zdrowi, chcemy być silni, chcemy mieć pracę, chcemy mieszkać w domu, chcemy mieć dobrego, dostatniego, spokojnego życia. No, tego chcemy, tak? co z was tego nie chce ręka do No i widzę. To, to, chcielibyśmy tak. Ale wiecie, to nie produkuje spolegania na Bogu. Dostatek, zdrowie, piękno, uroda, posiadanie rzeczy nie, nie są czymś, z czego rodzi się naturalnie ufność Bogu i chwalenie Boga i poleganie na Bogu. To nie znaczy, że ludzie, którzy są bogaci, piękni i tak dalej, nie mogą ufać Bogu i wierzyć w Niego. Nie to chcę powiedzieć przez to. Ale tendencją, i to widzimy w historii całego Izraela, i również widzimy to w historii Kościoła, tendencją tych, którzy że tak powiem, obrastają w piórka, którym zaczyna być dobrze, zaczyna być bezpiecznie, jest serce, które coraz mniej jest zależne od Boga. Coraz mniej się modli, coraz mniej Go chwali, coraz mniej Go szuka. Ale raczej cieszy się tym wszystkim, co otrzymało w krokach. I Bóg wielokrotnie do swojego ludu mówi, uważajcie, mówi, strzeżcie się, że kiedy was wprowadzę do tej dobrej ziemi i że kiedy będziecie mieli swoje domy i będziecie jeść z tych winnic, nie zapomnijcie mnie. Nie zapomnijcie mnie. I co, nie zapomnieli? zapomnieli? Zapomnieli. Nie myślmy, że jesteśmy lepsi od nich. Nie myślmy, że nie jesteśmy takiego sztywnego karku jak oni. Nie patrzmy na nich, nie pokazujmy na nich palcem, Mówiąc, jacyż to niewierni Żydzi. Lepiej pokażmy palcem na swoje własne życie. I zastanówmy się, jakże my często do nich jesteśmy podobni. Jakże my często jesteśmy daleko od Boga. Jakże my nie mamy chęci, żeby się modlić. Nie widzimy potrzeby, żeby się modlić. Dlatego, że wydaje nam się, że jest dobrze. Nasze życie się dobrze trzyma. I że mamy wszystko, czego potrzebujemy. I nie potrzebujemy tak bardzo Boga. Nie potrzebujemy spędzać z Nim dużo czasu. Bo jesteśmy zajęci tymi innymi rzeczami. na no, nie musimy dużo czasu spędzić. Bóg będzie Twoje i moje życie kruszył. Będzie kruszył. Bo chcę, żeby to świat, to ten skarb, który mamy w sobie, w tych glinianych naczyniach, żeby się objawił. Widzicie, my taką wielką wagę do tych glinianych naczyń przywiązujemy. My tak bardzo miłujemy to nasze życie na tym świecie, które Pan Jezus powiedział, żebyśmy znienawidzili. My tak bardzo sobie cenimy te wszystkie rzeczy, które mamy. I tak bardzo byśmy chcieli je zachować do końca życia. Tak bardzo chcielibyśmy umrzeć na miękkim łóżku otoczeni synami, wnukami i, i rodziną. I tak odejść w spokoju do Pana, w chwali i tak na pogrze podprawią. Wiecie, ta, to był dopiero brat taki dobry. Ja. To nam się marzy, taka, takie bajkowe życie. I często to bajkowe życie sprawia, że jesteśmy tylko linialnym naczyniem, w którym jest to życie. to nie to, że go tam nie ma, ale niewiele wychodzi na zewnątrz, niewiele widać tego Boga, niewiele doświadczamy Boga niewiele świadectw mamy o Bogu, Jego działaniu Jego mocy w naszym życiu drogi bracie i siostro, to moje dzisiaj poskazanie jest aby Ciebie i mnie wezwać do tego, żebyśmy się modlili Boże skróż moje życie skróż moje życie żeby to życie Chrystusa się we mnie objawiło Widzicie, to jest coś, co wymaga wiary, żeby tak się modlić, tak myśleć. Wymaga wiary, że faktycznie ten Bóg istnieje, ten Bóg jest prawdziwy i realny. I że to jest prawdziwe życie. Kiedy stracimy swoje życie na tej ziemi i zyskamy za to Jego życie, tego trzeba wiary. A wielu z nas chce być takimi zachowawczymi, chce po prostu bezpiecznie się tutaj trzymać na ziemi. To, co do nas należy w tym, co na ile my mamy tutaj skruszyć te nasze naczynia. Jest opisane wcześniej, w tych wcześniejszych wierszach, kiedy apostoł Paweł mówi, zobaczcie, wiersz drugi, lecz my wyrzekliśmy się, wyrzekliśmy się tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. Dzisiaj coraz mniej ludzie wstydliwie ukrywają swój grzech, często odnoszą się ze swoją bezbożnością i nieprawością. A tu apostoł Paweł najprawdopodobniej o tym mówi fałszu, o budzie, o nieprawości. Mówi, my się tego wyrzekliśmy. My się od tego odwróciliśmy. My się temu sprzeciwiamy i nie postępujemy przebiegle, nie fałszujemy Bożego Słowa, ale przez składanie dowodu prawdy polecamy samych siebie sumieniu wszystkich ludzi. Nie siebie same głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem. Osoby zaś żeśmy sługami Waszymi dla Jezusa. Bóg będzie kruszył nasze życie, jeśli rzeczywiście będzie widział, że, że my chcemy tego skruszenia, jeśli będzie widział to, to, to szczere pragnienie, żeby jego życie się manifestowało, i będzie widział w nas gotowość. Czasami może i bez tego będzie nas kruszył. Ale jestem pewien, że yy, dał nam to słowo, aby nas zachęcić do właściwej postawy wobec tych sytuacji, które przychodzą, aby nas skruszyć, aby nas rozbić. Abyśmy, tak jak Piotr pisze w swoim liście, nie witali ich ze strachem, z lękiem, z obawami, ale co? Radowali się i weselili, kiedy zaczną nas palić te doświadczenia, które służą oczyszczeniu naszej wiary. Żebyśmy zmienili postawę. Żebyśmy zmienili postawę wobec trudności i doświadczeń i cierpień życiowych. Żebyśmy raczej powitali je jako sprzymierzeńców w tym dziele skruszenia nas aby życie Chrystusa mogło się w nas objawić. A z drugiej strony, jak tu widzimy, ze swojej strony wyrzekali się wszystkiego tego, co ludzie wstydliwie ukrywają. Albo tak jak mówię, coraz dzisiaj mniej ukrywają. Aby ze swojej strony nieustannie toczyć walkę z wszelką nieprawością. Oto apostoł Paweł mówi, że on Umartwia swoje ciało. I nie mówię o tym, że zamknął się w zakonie i się biczem bije po plecach całymi godzinami, ale kiedy mówi, że umartwia swoje ciało, to mówi, zadaje śmierć temu, co cielesne we mnie. I tutaj jest nasza, nasza rola w tym. Bóg pośle swoje doświadczenia, żeby nas skruszyć, ale my też mamy kruszyć nasze życie, zapierając się tego wszystkiego, co w nas cielesne tego wszystkiego, co od nas grzeszne, tego, co przyziemne, odmawiając sobie różnych przyjemności, wiecie, bracia, siostry, dzisiaj przyjemność stała się bożkiem. I takim bożkiem, który nawet w kościele może stać, nikt go nie zauważy. Rozrywka stała się takim bożkiem, którym chrześcijanie mówią otwarcie i w ogóle nikt nikogo nie krytykuje, wiecie, że ktoś spędza godziny na rozrywce, że spędza całe nieraz tygodnie na rozrywce. Dla wielu stało się to boszkiem. Bożkiem. I to takim bożkiem, który trudno jest skrytykować, wiecie, bo to nie jest coś, że oni jadą i tam do domu publicznego jadą grzeszyć. Nie. To jest po prostu rozrywkę w różnych miejscach. Ale ta rozrywka po prostu jest, jest, jest bożkiem swego rodzaju w ich życiu. Bez tej rozrywki nie mogą się obejść. Gdyby nie mogli mieć tej rozrywki, to jakież by ich życie było marne. Gdyby tego czy tamtego nie mogli sobie dogodzić w tym czy w tamtym, to po prostu nie ma po co żyć. Szara, nuda codziennego życia. Dla wielu, wiecie, dopiero ta rozrywka gdzieś tu czy tam nadaje sens ich życiu, ich wartości. Bez tej rozrywki życie po prostu jest taką nudną wegetacją. To powiedz mi, gdzie w tym jest Chrystus? Gdzie w tym jest Jego, Jego strumień życia, który ma wytryskiwać z Twojego i mojego serca ku żywotowi wiecznemu? Gdzie jest tym, jeśli Ty potrzebujesz to czy tam, to zrobić, żeby Twoje życie nabrało sensu? I nie o to chodzi o to, żeby, wiecie, każdy rodzaj rozrywki, dalej krytykować. Te... Mam nadzieję, że, że na tyle mnie, bracia, drodzy siostry, znacie, że jestem daleki od skrajności. Ale słowo, że mówi, strzeżcie się obcych Bogów. Strzeżcie się. Gdyż jest bożki i bałwany są pod różnymi postaciami. Nie tylko takie namalowane na, na, na, na płótnie i nie tylko wystrugane z drewna. Tych bożków jest mnóstwo i cały świat jest pełen bożków. I my mamy się ich strzec mamy się ich chronić i pilnować je, żeby nasze serca faktycznie miały jednego Boga. I Bóg mówi, nie będziesz miał innych Bogów obok mnie. Nie będziesz miał żadnych innych. Żadnych innych. Tylko ja jestem Twoim Bogiem i tylko mnie będziesz uważał za Boga. Jeśli postawimy z jakiegokolwiek innego Bożka obok Boga, ten Bóg opuści to miejsce. On nie będzie dzielił swojej chwały z żadnym innym Bożkiem. On chce, żeby nasze życie było w nim, nasza nadzieja była w nim. Nasza radość była w Nim. Nasze szczęście, nasza przyszłość, żeby to wszystko było w Nim. I tak długo, jak my się trzymamy tego naszego naczynia glienego, to nie jest możliwe. Jezus od samego początku powiedział, jeśli chcesz iść za mną, to pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, zaprzeć się samego siebie. Znienawidzieć swoje życie na tej ziemi. Nie budować sobie tutaj przyszłości ani królestwa, ani czego takiego, ale to wszystko złożyć na mój krzyż i samemu, samemu sobie zdawać śmierć i wtedy podążać za mną. Bierz na siebie, mówisz, swój krzyż, to nic innego, jak zadawaj sobie śmierć. Bierz na siebie swój krzyż, to nie powiedzieć sobie na łańcuchu jakiś kawał metalu i mówić, że krzyż nosisz, albo to, że ktoś tam ma jakieś takie czy inne sprawy i to nazywasz swoim krzyżem. Nie, to jest po prostu zapieranie się samego siebie, swoich własnych pragnień, swoich własnych celów, swoich własnych porządliwości, tego wszystkiego, co by przesłaniało nam aby iść za Jezusem. I wtedy Jezus mój chodź na ślady Jeśli coś takiego zrobisz. Jeśli tego nie zrobisz, nie jesteś niegodzi. Nie masz po co za mną w ogóle ruszać. Ostatnia myśl tutaj. Zastępy Gedeona, ci, ci jego żołnierze zatrąbili wrogi. I ten głos trąb, ten głos tych robów już sam w sobie wzbudził panikę w obozie wroga. Ale jego drugim celem było zwrócenie oczu Midianitów na te jaśniejące pochodnie. Kiedy oni usłyszeli te trąby, oni się rozglądali, Skąd ten głos pochodzi? To taka nasza naturalna reakcja. Jak usłyszymy jakiś głos, głośny, to staramy się znaleźć skąd to dobiegli. I tutaj ta moja analogia nieco się łamie, dlatego, że yy, zadaniem, czy zamysłem Godona nie było pozyskanie swoich wrogów, ale było ich zniszczenie przepędzenie. Natomiast my mamy dwóch wrogów. Mamy duchowego wroga, z którym toczymy bój i tego mamy zawsze niszczyć, tego przepędzać. Ale też mamy tych, którzy są w obozie wroga, którzy są jego jeńcami. Którzy... Są zaślepieni, jak czytaliśmy, przez Boga tego świata, aby im nie świeciło światło Ewangelii. I tych chcemy pozyskać. I do tych chcemy zatrąbić na tej trąbie Ewangelii, aby zwrócili swoje oczy na światło Chrystusa i żeby wyszli z tego głosu. Żeby się ratowali. Żeby byli spawieni. Ale możemy tylko trąbić, kiedy nasze życie jest skruszone. I kiedy to światło śnieje. Widzicie, tak długo, jak nasze życie jest zamknięte w tym zwanie. jak to życie Chrystusa jest zamknięte w tym zwanie. Możemy trąbić jak chcemy. I oni nie zobaczą. Oni się wystraszą. Będziemy im głości Ewangelię i będziemy, wiecie, ich tam mówić, że to, że tamto, że tamto. Gdzieś się zaniepokoją, tak? Jak Tamci się mogli zaniepokoić w tym obozie. Ale jak nie zobaczą tego światła, to tylko pozostanie jakiś niepokój, jakiś niesmak po, po spotkaniu z nami. Jakaś chwilowa, wiecie, taka nie, nie, nie, niepokój. Ale żeby byli uratowani, muszą zobaczyć to światło w nas. I wtedy, kiedy zatrudnimy Ewangelię i oni zobaczą w naszym życiu realność Chrystusa, wtedy pójdą do tego światła. Niech to przynajmniej. Jedni uciekną na swoją własną zgubę. Ale inni wyjdą z tego obozu. I przyjdą do światła, które może ich zbawić. Powstajmy proszę do modlitwy. kochany nasz Panie proszę byś wziął te słowa nie, do końca jakoś poukładane weź Panie te słowa i użyj ich, aby przemówić do naszych serc niechaj Twój Święty Duch Pracuje w każdym z nas. I niechaj pomoże każdemu z nas zmienić naszą postawę wobec naszego życia na tym świecie. Abyśmy bardziej cenili skarb, który jest w nas, niż te gliniane naczynia, w których ten skarb jest położony. Abyśmy daleko bardziej pragnęli tego życia Chrystusa, niż zapewnienia sobie spokojnego i dostatniego i bezpiecznego życia tutaj na ziemi. Przemiń, Panie, nasze myślenie. Przemiń nasze myślenie, abyśmy zobaczyli, że nasze życie jest tylko glinianym naczyniem. Że to tylko skorupa, która szybko się rozpadnie i nic z nim nie zostanie. A skarb jest wewnątrz, w Jezusie Chrystusie. W Nim są wszelkie bogactwa. I daj Panie byśmy to dojrzeli, daj byśmy to, ten, ten Twój głos usłyszeli, żeby to dotarło do naszych serc. Tak aby nie miłować naszego życia na tym świecie i w rezultacie stracić je. Ale raczej żeby to życie oddać Tobie Panie. Pozwolić Tobie skruszyć je, pozwolić Tobie przemienić je. Pozwolić Tobie zrobić z nami co tylko zechcesz. Aby to życie Chrystusa manifestowało się w nas. Dopomóż każdemu z nas, Panie, wyrzec się wszelkiej nieprawości, wszelkiej nieczystości, czynić to, wyrzekać się tego wszystkiego, sprzeciwiać się temu, walczyć z tym. Nie dać dopustu pustu złemu, do naszego życia, ale, ale walczyć, Panie, z tą wszelką nieprawością starego życia. Wszelkie Twoje doświadczenia i wszelkie próby wszelkie zmagania i cierpienia. Przyjąć we właściwy sposób. Oczekując, że przez nie i w nich będziesz działał, że nimi się posłużysz i że w nich uwielbisz się w naszym życiu. Prosimy, byś zabrał z naszych serc wszelki strach, wszelki lęk, wszelką obawę przed tymi doświadczeniami, ale abyś pomógł nam rozumieć, że one jeśli dopuszczasz i one przychodzą są, są, są sprzymierzeńcami naszymi w tym dziele przemiany. Daj byśmy mieli w nich właściwą postawę. Składając je Panie do Ciebie, tak jak zawsze to czynimy prosząc o ratunek, prosząc o zbawienie. Jednocześnie ufając, że Uczynisz to we właściwym czasie i we właściwy sposób. I ku swojej własnej chwale, kiedy wykonają one pracę w nas, którą do nas posyłasz czy dopuszczasz. Daj nam, Panie, właściwe to słowo zrozumieć. Daj nam właściwe zrozumienie. Niechaj Twój Święty Duch pouczy nas. Proszę o to, kochany Panie. Proszę, byś pomógł nam to właściwie rozumieć. I właściwie tym Słowem żyć. Prosimy przez Pana Jezusa Chrystusa. Amen.